Program Drugi Polskiego Radia minęło południe. Źródła Kuba Borysiak, witam Państwa dzisiaj. Na początek muzyka z Senegalu. To nowy album Aduna, który stworzył i brafam. for so no, no. I Ibrafam to już jego druga płyta solowa, artysta z Senegalu, związany przez wiele lat z orkiestrą Baobab. To nasza dzisiejsza nowość płytowa. A w audycji źródła już za chwilę rozmowa o promowaniu muzyki, o tym, jak warto się reklamować na rynku muzyki świata, co trzeba zrobić, aby ze swoją muzyką dotrzeć do mediów branżowych, jak przekonać organizatorów koncertów i festiwali, aby Zainteresowali się muzyką konkretnego zespołu. Te i podobne pytania zadałem Mateuszowi Dobrowolskiemu, artyście i nauczycielowi tradycyjnego bębna obręczowego, dziennikarzowi, członkowi zespołu Haida Banda oraz menadżerowi. Nasza rozmowa miała miejsce w ubiegły weekend w Estonii podczas Tallinn Music Week, gdzie pośród wielu innych grup z całego świata nasz gość występował wraz ze wspomnianym zespołem Hajda Banda. Mateusz, no to porozmawiajmy w takim razie o promocji zespołu. Znajdujemy się w Talinie na imprezie showcase'owej, czyli imprezie, w której zespoły promują się przed głównie dziennikarzami i organizatorami najróżniejszych koncertów i festiwali. Czy wy jako Hajda Banda jakoś specjalnie się przygotowywaliście do tego wydarzenia? Zacząłbym chyba od tego, że bardzo ważne jest, żeby bardzo szybko porzucić to słowo promocja, i to nie dlatego, że to ma jakieś skojarzenia z przecenami, tylko że to komunikowanie zespołu, występowanie, to są bardzo różne aktywności, które trzeba podejmować, żeby z jakimś zespołem grającym muzykę folkową z tej części Europy móc gdzieś zaistnieć w innym kontekście, w innym miejscu itd. To w jaki sposób doszło do tego, że tutaj gramy, no To są dwie kwestie, czyli po pierwsze to jest kwestia zgłoszenia się wypełnienia fizycznie pewnego formularza w określonym terminie, formularza otwartego naboru na, na Tallinn Music Week, ale to jest też kwestia po prostu bezpośrednich kontaktów z organizatorem tego wydarzenia, na którym zagraliśmy wczoraj. Rozmowy o tym, żeby tu przyjechać były dawno temu, zaczęte, mhm. y, trwały. Cieszę się bardzo, że to doszło, doszło do skutku. Myślę, że to, co my rzeczywiście robimy, czego, co mało zespołów w Polsce robi, to jest realna próba dotarcia do mediów branżowych z Europy z, tymi, z tym, co robimy. W branży World Music jesteśmy na bardzo uprzywilejowanej pozycji, ponieważ większość mediów zajmujących się tematem jest zorganizowana w jakieś formy zrzeszeń, stowarzyszeń, czy list. No, mówimy o dwóch najważniejszych listach, zwłaszcza lista World Music Charts Europe. To jest nadal bardzo korzystne, jeśli chodzi o jakość uzyskanego efektu promocyjnego i komunikacyjnego do poniesionych środków, bo mówimy po prostu o wysłaniu jednej paczki do Czech i zapłaceniu 50 euro za dalszą dystrybucję takiej to paczki z, z muzyką, tak żeby ona trafiła do wszystkich 45 w tej chwili mhm. dziennikarzy z Europy, od ciebie poczynając przez... Mm -hmm. y, ludzi w BBC, w Westdeutsche Rundfunk, w radiostacjach we Francji, w Holandii i tak dalej. I to jest jakby działanie, które, się, które warto podjąć. Tak naprawdę jego najtrudniejszą częścią nie jest to, żeby to zrobić, tylko żeby potem wyłapać to, że coś się wydarzyło, że jakieś radio nas zagrało, że pojawiliśmy się gdzieś i to jest tak naprawdę to, co, co wymaga pewnej pracy, wymaga y, po prostu regularnego stalkowania własnego zespołu, częstego szukania informacji o własnym zespole. Natomiast y, dalej, jeśli do takiego działania dołożymy wysłanie płyty do na listę Transglobal World Music Charts Europe, do kilku, dosłownie kilku redakcji, pism muzycznych, branżowych, które zostały na powierzchni, które się tym zajmują. Przede wszystkim do brytyjskiego Songline, do szwedzkiej Liry, która jest bardzo ważnym graczem na tamtym skandynawskim rynku, a w Szwecji szczególnie. Znaczy, My sobie trochę nie zdajemy sprawy, że to jest tak, że się wchodzi do odpowiednika szwedzkiego Empiku i tam ta Lira jest. I takich magazynów jak Lira jest jeszcze ileś. Ten rynek wydawniczy w Szwecji jest pod tym względem niesamowity. Do tego dochodzą być może jeszcze jakieś mag magazyny o muzyce bardziej eksperymentalnej czy jakby ogólnie, ogólnie muzyczne, ale rzeczywiście to jest y, taka rzecz, którą zarówno przy naszej debiutanckiej płycie Haida zrobiliśmy, jak i przy płycie Nieprawdziwa ja, zrobiliśmy z powodzeniem. Ostatnio zdobyliśmy po raz drugi, do, rok do roku, nagrodę dla płyty roku od czytelników y, Songlands. I to też nie będzie wielka tajemnica, jeśli powiem, że oprócz czytelników Songlines, jakiś w tym udział też mają nasi fani. My od początku prowadzimy ten zespół w konwencji takiej, że chcemy grać przede wszystkim dla ludzi. Dlatego nasze obie płyty były współfinansowane, crowdfundowane przez no, 150 osób w wypadku tej ostatniej płyty Nieprawdziwa Ja, bo my bardzo wierzymy w taki koncept, że muzyka folkowa ma być dla ludzi, ma być z ludźmi i dla ludzi. I że w, tak naprawdę w crowdfundingu nie chodzi tylko o to, żeby zebrać pieniądze, ale właśnie o to, żeby zebrać crowd, żeby zebrać tych ludzi, żeby w sercach, w duszach i w uszach iluś osób ten zespół istniał, był dla nich jakąś tam ważną częścią i no, z satysfakcją mogę powiedzieć, że jakieś efekty to przynosi. Międzynarodowo Ale... jest też chyba, to trzeba sobie powiedzieć, tak, że w Polsce jesteśmy bardzo na nieszczęśliwej pozycji, ponieważ jesteśmy bardzo odcięci od takiego, jakbym powiedział, oficjalnego folku. Mam na myśli ten cały nurt, który jest bardzo mocny właśnie w Skandynawii, w Europie Zachodniej, tutaj w Estonii, czyli folku, który się dzieje w akademiach muzycznych, gdzie są całe w Estonii i w innych miejscach w Europie są całe departamenty i wydziały poświęcone muzyce tradycyjnej. Tego u nas nie ma. W tej rzeczywistości nie funkcjonujemy. I to jest tak, że w związku z tym musimy bardzo pewne rzeczy nadganiać. My sobie nie zdajemy sprawy, jak mocno połączeni, z sieciowani, znający się nawzajem są muzycy folkowi w innych krajach Europy. I jak my, jako Polska, jesteśmy wyjęci z tego obiegu. Jak bardzo ta nieobecność muzyki tradycyjnej w edukacji, wyższej edukacji muzycznej y, torpeduje długofalowo działalność Jeżeli takich zespołów. Tutaj mała uwaga, no bo ona się pojawia u nas, ta edukacja. Nie Dobra, to skupmy się, do... się na tym, co wy robicie, tak. a co przynosi efekty, bo jednak występując przed, powiedzmy, gronem tak zwanych profesjonalistów, masz coś innego w głowie podczas tego koncertu, podczas tego krótkiego pokazu, który nie do końca jest koncertem. W ciągu 30-40 minut pokazać się jak z najlepszej strony i czy wtedy gracie koncert troszkę inaczej? Myślicie w jakiś inny sposób? Czy w ogóle się nie przejmujecie, kto przed Wami stoi? Zawsze, właśnie o tym też chyba jest ta rozmowa, że każdy koncert to jest jakieś audytorium, jakaś publiczność i każdy ma jakieś swoje ograniczenia i wymagania. To, co jest istotne w wypadku showcase'ów tak naprawdę, to to, żeby pamiętać o tym, żeby wystarczająco wiele razy ze sceny padła nazwa zespołu i żeby ułożyć tą opowieść, która się rozgrywa w trakcie tego koncertu w taki sposób, żeby pokazać jakby wszystkie odsłony i wszystkie jakby ujęcia tego, czym zespół się zajmuje. Wczoraj graliśmy 35 minut, faktycznie to jest krótko jak na to, jak zwykle występuje Haida Banda, no ale pamiętaliśmy o tym, żeby zagrać zarówno utwory w trójmiarowe, w wolnych tempach, w szybkich, a oprócz tych wszystkich podobnych tańców białoruskich, które gramy, też zaśpiewać a capella, bo to znowu jest mega wartość tego, co, co robimy tutaj. Ten dostęp do bardzo archaicznej techniki śpiewu, która szalenie imponuje właśnie no, i y, profesjonalistom z branży World Music z Europy, ale no, po prostu też publiczności. Mhm. Więc y, takie, takie działania no zawsze tak, zawsze się podejmuje, zawsze się o tym myśli. Z perspektywy scenicznej... Mamy taki patent, czy jakby nasza idea jest zawsze taka, żeby rozmowa z publicznością była odpowiedzialnością całego zespołu. znaczy Dzielimy się po prostu konkretnymi utworami, kto je zapowiada, wspólnie ustalamy jakąś taką dynamikę tego, co się na scenie wydarzy. Z taką ideą, żeby dzielić się tą odpowiedzialnością, żeby wszyscy byli czyli, w to zaangażowani. Czyli nie, nie przygotowujecie się jakoś specjalnie inaczej na ten rodzaj... Występu. Trzeba się wyspać. Dwa razy no bardziej niż standardowo. No dobrze, a są, cały... są koncerty, które można zagrać na niewyspaniu, ale show jest lepiej nie. A cały powiedz temat merchu i przedmiotów. Czy warto jeszcze w ogóle według Ciebie posiadać płyty fizyczne? Czy teraz liczą się tylko e-maile? Czy wciąż wierzysz, że warto komuś wcisnąć reklamówkę, ulotkę, czy też pocztówkę? Czy to według Ciebie wciąż działa? Zdecydowanie tak. Myślę, że powrót do tego będzie na większą skalę, niż nam się wydaje, że już dziś ogromna ilość ludzi wyłącza media społecznościowe, odcina się od internetu. Różnie to u różnych osób wygląda, ale generalnie ta fala już nie pójdzie wyżej. Raczej wszyscy zrozumieliśmy, po jak, jak długo trwał proces wychodzenia, powiedzmy w cudzysłowie, z efektów pandemii, jak bardzo nam Cały czas jeszcze wszyscy czujemy, że jesteśmy w jakimś deficycie kontaktu obecności. W kontekście nośników można na to różnie patrzeć. My mamy właśnie to wielkie szczęście, że nasze płyty tworzymy we współpracy z naszą publicznością, więc my wiemy i sprzedajemy dużą część nakładu już w momencie jego, właściwie zanim on powstanie. I tu też jest mega luksus, no bo to często, gęsto zespoły decydują się na stworzenie czegoś, wypuszczenie czegoś i zostają z nośnikami, które no, fajnie jak kogoś znajdą w jakiejś perspektywie, ale często nie są w stanie. U nas to y, szło odwrotnie, zgodnie z ideą, żeby mieć tę publiczność, która jest tym autentycznie zainteresowana, jeszcze zanim często tak naprawdę wchodziliśmy do studia. Natomiast tak, tłoczymy, wozimy ze sobą walizeczkę, która jest oklejona. To jest bardzo wygodny sposób, bo nie schodzi tych płyt na tych koncertach nie wiadomo ile. Nie wiem, nie robimy koszulek, bo powiedzmy, że to jest zbyt skomplikowane, jeśli chodzi o rozmiarówkę. Znowu różne tutaj kwestie. Ale tak, jakby pewnie będziemy tego robić trochę więcej. Zależy nam na pewno po prostu na tym, żeby słuchacz... Bo my cały czas robimy to dla ludzi, którzy lubią muzykę, więc dla nas jest ważne, żeby słuchacz, który naprawdę coś polubił, mógł ze sobą to wziąć do domu. Plus sporo gramy na różnego rodzaju imprezach w głębokim polskim interiorze. I o ile być może faktycznie w najnowszych laptopach już niekoniecznie pojawiają się czytniki płyt CD, to w zaskakująco wielu samochodach używanych na polskiej prowincji jak najbardziej dalej są, jak najbardziej ludzie... Pragną y, na takich właśnie imprezach też zabrać ze sobą naszą muzykę do domu. Na płycie. Bo tak, oczywiście, się, że powiesz, że na kasetce. Nie, na płycie. Y, <laughs> na płycie, tak. A powiedz, czy czujesz ci jakąś inną energię, może inny odbiór swojej muzyki, grając koncert showcaseowy dla tej takiej profesjonalnej publiczności? Może to też chodzi o kraj? Czy widzisz różnicę pomiędzy tym, jak jest odbierana wasza muzyka? Mam tu mm -hmm. głównie na myśli ciągle jednak ten element promocyjny, w którym mm -hmm. no jednak te koncerty troszkę inaczej wyglądają, no. tak mi się jednak wydaje. Artyści są często mm -hmm. bardzo mocno skupieni, czasami spięci. Jest taki jedyny syndrom Aha. tremy przed tym, żeby naprawdę mm -hmm. dobrze wypaść, bo być może od tego będzie zależeć kolejny sezon waszego zespołu. No Jeśli artysta ma tremę wchodząc na scenę, no to no to ma tremę, no, jakby... Jak, jakby jesteś pewny tego, co robisz, to trema ci też raczej nie powinno zjeść. No, to, to nie jest jakby fizyka kwantowa, to nie tak, są tak, jakieś ale, niestworzone rzeczy. Powiedzmy się na tym odbiorze. Czy ty widzisz różnicę pomiędzy tym, jak jesteście odbierani? Czy ja widzę. No, na pewno oczywiście trzeba pamiętać o tym, że pojawiają się konteksty kulturowe czy różnice, z których sobie nie zdajemy sprawy, że znacznie więcej rzeczy jest na poziomie konceptu zupełnie obcych dla tego odbiorcy. I czasem trzeba coś wytłumaczyć, także ze sceny coś opowiedzieć, znaleźć jakiś łącznik. Wczoraj na koncercie zaproponowałem publiczności, żeby tutaj estońskiej publiczności, że utwór, który gramy na koniec, pieśń Kalino Malino, jest pieśnią do tańca i że ten taniec nam się tak widział jako polones tylko w cztery czwarte. No i tutaj w Estonii jest taniec la który jest na trzy czwarte i on ma kilka taniec form... Taniec na płaskich stopach. Tak, taniec na płaskich stopach i on ma, jak się dowiedziałem niedawno, kilka swoich form. Taniec taki jakby w wężu, że tancerze jedno za drugiem trzymają się za ręce. Drugi to jest taki tryb, w którym pary po prostu tańczą, trochę jak u nas równy, powiedzmy. A trzeci, co się niedawno dowiedziałem, tryb to jest taki, że właśnie robią, tańczą jakby parami, które idą jedno za drugą i robią te wszystkie figury, które my znamy aż za dobrze z, ze studniówek, z poloneza. W związku z tym zaproponowałem ze sceny, żeby zatańczyli do tego, jak, jakby to był labajalk, tylko na 4/4, i robili te wszystkie figury. I to się wydarzyło. Tam kilkadziesiąt osób z tych kilkuset, które nas wczoraj widziały, to tańczyło. Więc trochę to jest o tym czasami, żeby znaleźć jakiś łącznik. No mamy łatwo, bo, bo nas ta muzyka po prostu pasjonuje, nas bardzo. W, Trapują tradycje europejskie. Rzeczywiście y, tym się interesujemy, więc y, często taki, takie punkty udaje się, udaje się znaleźć. Bardzo dużo zależy, jeśli o to chodzi już od samego showcase'u, jak jest zorganizowany. To, co się wydarzyło wczoraj w Kral, to była absolutnie najlepsza możliwa okoliczność przyrody dla nas. Graliśmy pomiędzy dwoma bardzo uznanymi zespołami estońskimi, Graliśmy w wielkim klubie na chyba tysiąc osób. Dla publiczności, która stała, dla publiczności, która tam była, bo zespół, który grał przed nami, Sadu, jest jednym z najbardziej rozchwytywanych obecnie estońskich zespołów. Showcase był wyprzedany, mnóstwo ludzi zostało po tym koncercie. Publiczność była rozgrzana do czerwoności. Myśmy pierwsze nasze <grytanie> wrażenie, takie rzucaliśmy do siebie na scenie, że Jezus Maria, to jest gorąco, bo po prostu ten te tysiąc osób nagrzał ten klub do jakichś nieprawdopodobnych y, temperatur i trzeba było się do tego przyzwyczaić. Więc y, no, w moment po prostu, w którym w połowie naszego koncertu pojawiła się przed nami ściana pary wodnej puszczona przez realizatorów świateł, no, to był taki moment, że tak spojrzeliśmy na siebie i zdaliśmy sobie sprawę, że taki efekt, no, jak na jakimś poważnym koncercie rockowym, po pierwsze, że na żadnym koncercie w Polsce do tej pory nic takiego nie miało miejsca, a po drugie, że kurczę, być może na w ogóle żadnym showcase innego, innym w Europie to by się nie mogło wydarzyć, bo tutaj w Estonii muzyka ludowa jest po prostu częścią muzyki popularnej, muzyki popowej. W związku z tym jakby może mieć zupełnie inną oprawę niż w innych miejscach w Europie. I to jest super. Dla nas zespołu, który został wymyślony jako zespół grający żywą muzykę do tańca, to była wymarzona sytuacja. Wczoraj, jakby mówię, z perspektywy mhm. naszej myślę, że to był totalny sukces. Lepiej być nie mogło. I prędko nie będzie. Gratuluję w takim razie. I mam nadzieję, że ten występ przyniesie wam wiele nowych propozycji. I tutaj właśnie dochodzimy do tego, że że to już chyba też tak nie działa, że jest naprawdę duża przepaść i wielki problem w tym, jak bardzo ograniczyła się liczba wydarzeń muzycznych w Europie, aktywnie poszukujących nowych artystów i ich ściągających. Jak tych wydarzeń jest mniej niż 10, nie mówiąc 20 lat temu, wydaje mi się, że pod tym względem mamy trochę trudniej niż niż poprzednie generacje. Czy masz na myśli, że po prostu ilość imprez ze względu na... Nie chciałbym tutaj teraz poruszać tematu finansowania kultury. W Europie. No nie, dlaczego? To jest dokładnie ten temat, o którym się to wszystko ba, a rozbija. A może zmniejszonej jednak atencji publiczności. Może to zainteresowanie się zmienia. Moda na muzykę e, e, też jest pewną rodzaju sinusoidą. Nie wydaje mi się, że to jest stała. Ja nie wierzę w oddolne sterowanie kulturą. Nie wierzę, że to wychodzi od ludzi. Myślę, że często to są dużo większe trendy. Natomiast chcę powiedzieć o tym, że jeżdżę na tego typu imprezy z przerwami kilkanaście lat i mam poczucie, że widzę na nich tak naprawdę śmierć networkingu. Że te wszystkie mechanizmy, które miałem wrażenie, że działają na imprezach, na które jeździłem ileś lat temu, yy, przestały działać. Ja mam kilka takich mierników tego. Yy, cały czas yy, drukuję wizytówki. Drukuję wizytówki ze swoim zdjęciem i z dokładnym opisem tego, co robię. I te wizytówki naprawdę w dużej ilości ludziom wręczam. Dla mnie każda osoba, której nie znam, która nie ma mojej wizytówki, jest tą osobą, która tą wizytówkę powinna dostać. Ja nie dostaję najczęściej wizytówek z powrotem. Ludzie tego nie mają. To jest jakby pierwsza rzecz, że to już jakby od razu sprawia, że zostajemy potem z taką pracą gigantyczną pracą domową tak naprawdę. Teraz wystarczy wejść do internetu, zalogować się na danym showcase i A prawdopodobnie no i, dochodzisz w prosty sposób no do i danych. Teraz, i teraz dochodzimy do tego, co miałem powiedzieć jako drugie. Baza Tallinn Music Week i to jest stan na 10 kwietnia, na dzień naszego showcase'u, to było 1250 hmm. delegatów. 8 kwietnia, gdy wysyłałem zaproszenia na showcase, tych delegatów było tam tysiąc. Czyli jakby co szósty delegat rejestruje się w tym okresie czasu, w którym właściwie już jest jakby nieuchwytne, żeby dostarczyć do niego informacji o tym, że gramy. No bo po prostu fizycznie trudno to zrobić Na zaraz, zaraz przed showcase'em. Najczęściej też ci ludzie, jak już rzeczywiście rejestrują się w tym trybie last minute, no to tutaj będąc na miejscu nie czytają tych e-maili. I pod tym względem to też jest duża, duży problem, że super, że są cyfrowe systemy, tylko one, one pewnej rzeczy nie załatwią. I z perspektywy zespołu to jest właśnie potężny problem, że do ostatniej chwili na tego typu imprezach nie wiadomo, kto jest albo jak do tych ludzi dotrzeć skutecznie, tak? Bo też pamiętajmy o tym, bo my nie jesteśmy wielkimi firmami produkcyjnymi. Ten zespół, Aida Banda, który ja reprezentuję, on nie ma żadnego managementu, my to wszystko robimy sami. Dzielimy się tymi zadaniami, każdy ma jakąś tam swoją działkę, kto inny wystawia faktury, kto inny wysyła informacje prasowe do mediów i tak dalej. Natomiast po prostu dla nas, z naszej perspektywy jest tak, że no jakby operujemy na wąskich zasobach i dlatego jeśli jakby te nowe narzędzia powodują, że o, jakby no tak, super, jakby jest cyfra, tylko żeby taki kontakt na przykład obrobić, jest potrzebna dodatkowa ilość czasu, to niestety to powoduje, że wracamy do punktu wyjścia, bo to przestaje być efektywne. Jeszcze raz Ci zadam to pytanie, dlaczego mhm. jest w takim razie mniej zaproszeń według Ciebie? To nie chodzi tylko o dotarcie, teraz chodzi o to, że powiedzmy Ludzie przyjeżdżający na ten festiwal, co jest więcej ludzi, którzy chcą sprzedać czy niż kupić, czy, czy może jest za dużo jedno. zespołów, a może jest za mało festiwali, a może, a może coś się zmieniło takiego, co? Kwestie jest budżetowe. Kwestie budżetowe są kluczowe, bardzo wzrosły koszty podróżowania po Europie, bardzo wzrosły koszty produkcji, mhm. i to się odbija po prostu na całokształcie kształcie sceny, festiwale są, jeśli w ogóle są, no to robią. Mniej tych, mm -hmm. y, y, tych wydarzeń, jest ich mniej, jest problem w bardzo wielu krajach, że scena folkowa, ja to Nazywam, że to jest siwa scena folkowa, że to już są ludzie, którzy swój moment przełomowy, swoje odkrycie tradycji mieli w latach 80. to bo 40 lat temu. Ci ludzie, którzy wtedy byli nastolatkami czy tam powiedzmy młodymi studentami, to są w tej chwili emeryci i to jest duża rzecz, bo to niestety często powoduje, że brakuje tym scenom jakiejś dynamiki, dotarcia do nowej publiczności i staje się to jakby imprezami, dla tej publiczności już wyrobione. Nie? Ale, ale kluczowe, mówię, kluczowe niestety, jak rozmawiamy o eksporcie, zawsze kluczowe będą pieniądze i niestety to, co się dzieje, nie ale gra też, na naszą korzyść. Też dobrze wydane pieniądze. Do Pamiętajmy też, jak bardzo no zmieniła jest... się sytuacja w Polsce, bo to też trzeba sobie powiedzieć, że jest bardzo inaczej niż 15 lat temu. Oferty często, które przychodzą z instytucji zagranicznych. Z perspektywy polskiej przestały być super lukratywne. Bardzo często to się wiąże z faktem, że trzeba walczyć i pozyskiwać środki na podróż. Te środki są, ale one są limitowane ilościowo, więc bywa czasami tak, że y, artysta czy festiwal w ciągu pierwszych kilku miesięcy roku wyczerpuje tak naprawdę swój, y, swój przydział środków i. No, często, gęsto okazuje się, że być może są jakieś zaproszenia albo możliwości, tylko pytanie za co, tam, za co to zrobić, tak? za, za jakie pieniądze. no To jest, to jest ta rzeczywistość, no, niestety. Natomiast to, co z kolei myślę, że jest jakąś, jakąś yy, szansą czy nadzieją, to jest yy, to, że yy, no, mamy po prostu w Polsce grupę zespołów i to jest myślę cały czas wielki walor, które grają właśnie inaczej niż zespoły folkowe z bardzo wielu miejsc w Europie. Że cały czas, może nawet nie, że mamy swój język muzyczny, tylko po prostu cały wymiar tej sceny, właśnie to, że ona wychodzi ze sceny amatorskiej, że ona nie ma tego w tej swojej odnogi akademickiej. A nawet jeśli jak miewa swoją odnogę akademicką, myślę na przykład o zespole Wołosi, no to on jest robiony na takim poziomie, że rzeczywiście... To jest zespół, który od kiedy pamiętam, kursuje po Europie w tej nazad cały czas i, i może być, myślę, mega wzorem. I to tak naprawdę może z nimi trzeba było porozmawiać o tym, jak to robić skutecznie i jak, jak, jak wykorzystywać okazje. I takich przykładów jest, jest jeszcze, jeszcze kilka. Po prostu mamy cały czas w ramach tej sceny, europejskiej sceny folkowej, coś bardzo unikalnego do powiedzenia, co wynika. Paradoksalnie właśnie z tych, z tych braków czy takich, wiesz, nie, inności tego, co się u nas dzieje. to już zespół Wołosi, o którym na koniec naszej rozmowy o promocji muzyki w kontekście występu zespołu Haida Banda podczas tegorocznego Tallin Music Week, opowiadał Mateusz Dobrowolski. Zostało nam jeszcze kilka minut, zatem powracam do nowej płyty z Senegalu, album Aduna oraz Sheikh Ibrafam. To płyta, która ukazała się oficjalnie kilka dni temu, tym razem dawny wokalista orkiestry Baobab próbuje swoich sił jako artysta afropopowy. Mm duna cho no lay akale li wut solo ham sa mat na solo ndax nga xamé Lodi ragné lo di daw mi jindi dina nakari lu dul yalla matul wari lu lufi sa dina sappi solo La I don't know. Zdjęcia Jeszcze na naszej antenie szejk i brafami, nowa płyta z Senegalu. I to już, proszę państwa, prawie koniec naszego dzisiejszego spotkania, ale pozostaje mi jeszcze przedstawić państwu laureatów zeszłorocznego konkursu Nasze Muzyczne Źródełko. Młodzi muzykanci wystąpią już o godzinie 12 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Warszawie w sobotę 18 kwietnia na wspólnym koncercie z zespołem Czereśnie. Dziś kilka słów o sobie opowiedzą muzycy reprezentujący zespół Kosmiczne Jabłuszko. To wszystko na dzisiaj. Kuba Borysiak, do usłyszenia. Zespół Kosmiczne Jabłuszko to... Nazywam się Kasia Szandrocha, mam 9 lat, mieszkam w Warszawie na Kabatach, pochodzę z Białorusi, z Mińsku, w naszym zespole gram na ukulele i śpiewam. Mam na imię Lena Kabala, mam 9 lat, mieszkam w Warszawie i w naszym zespole gram na tamburynie i śpiewam. Mam na imię Lena Szafko, mam 9 lat, mieszkam w Warszawie, pochodzę z Warszawy, w naszym zespole... Gram na cymbałkach i śpiewam. Jest jeszcze z nami Basia Surdykowska, też z trzeciej A, no i ona właśnie śpiewa, jest główną wokalistką. No i jest jeszcze Maciej Mościcki, alias mało lepszy element lokalny, wokół którego ten zespół zaistniał i który ten zespół od banjo prowadzi. Zapraszamy serdecznie. Zachęcamy do wspólnego muzykowania. Proszę Państwa, Walery Wątropka na głos. Mmm, <sweak> da-da-da-da. Zapiski ze współczesności Dzień dobry, Anna Lisiecka. Gościem zapisków ze współczesności w tym tygodniu jest Rafał Skąbski. Dzisiaj o swoich związkach z Polskim Radiem. Przez wiele lat to radio było źródłem wszelkich informacji o tym, co dzieje się na świecie. Z radia dowiedziałem się o wystrzeleniu sputnika z psem łajką na pokładzie. Pamiętam, że płakałem, gdy usłyszałem, że łajka nie wróci, zginie w przestworzach. Telewizja pojawiła się w domu stosunkowo późno, w połowie liceum. Na studiach zacząłem czytać prasę, jednak radio nadal króluje w naszym domu, tak jak królowało w domu rodziców mojej żony i moich. Wiosną 1997 roku zostałem zaproszony do udziału w konkursie na członka zarządu polskiego radia. Już samo to było wielkim wyróżnieniem, a co dopiero mówić o wygranej i objęciu funkcji zwyczajowo zwanej wiceprezesem. To był czas bardzo trudny dla radia, zapaść finansowa, nieczynny maszt przekaźnikowy w Raszynie i niedokończona budowa nowego masztu w Solcu Kujawskim. Polskie Radio bis dzisiejsza czwórka, Udostępniała swoje pasmo do nadawania audycji programu drugiego od godzin popołudniowych. Było to oczywiście ze szkodą dla wielu dotychczasowych audycji obu tych anten. Mój obszar odpowiedzialności to najogólniej sfera artystyczna Polskiego Radia, czyli nadzór nad zespołami muzycznymi. Wielką Orkiestrą Symfoniczną w Katowicach, Polską Orkiestrą Radiową, Orkiestrą Amadeus z Poznania, Chórem Krakowskim. Ponadto odpowiadałem za sprawy Teatru Polskiego Radia, dyrekcji nagrań, archiwum, promocji, reklamy. Ta ostatnia sfera, przyznaję, nie wpisywała się w moją wizję radia publicznego ale rozumiejąc trudności finansowe, starałem się o możliwie duże wpływy z reklam, chroniąc jednak antenę programu drugiego przed obowiązkiem ich nadawania. Jako prawnik miałem także nadzór nad pionem prawnym spółki. Bezpośrednią współpracę z dyrektorami anten prowadził inny członek zarządu, ja jednak z racji odpowiedzialności za sprawy artystyczne, miałem najbliższy kontakt z dyrekcją Dwójki. Co prawda, nie udało mi się obronić Edwarda Pałasza na stanowisku dyrektora. Przegrałem głosowanie w zarządzie 4 do 1. Za to udało mi się przekonać kolegów do przywrócenia po latach na to stanowisko Elżbiety Markowskiej. Znacznie więcej trudu, ale z pozytywnym skutkiem, kosztował mnie bój o obsadę stanowiska dyrektora NOSPR, czyli Narodowej Orkiestry Symfonicznej w Katowicach. Joanna Wnuk Nazarowa początkowo miała tylko dwa głosy: Eugeniusza Smolara i mój. Na szczęście udało nam się przekonać trzech pozostałych kolegów i mogliśmy wręczyć pani Joannie nominację. Dobre kontakty miałem z szefową Radia BIS, Krystyną kremską michalską i jej zastępczynią Renatą Gorczyńską. Bardzo serdeczne, partnerskie z Andrzejem Turskim, szefem jedynki, poprawne z tajemniczym Piotrem Kaczkowskim. Do dziś serdeczne więzy łączą mnie i moją żonę z Agnieszką Duszmal, ówczesną szefową Biura Nagrań, panią Jolantą Bilińską, państwem Zofią i Antonim Witami, Januszem Kuchułom, wieloletnim dyrektorem Teatru Polskiego Radia. Lata mijają, a te więzi trwają. Dwie moje inicjatywy jako wiceprezesa radia uzyskały trwałą realizację. Pierwsza z inspiracji profesora Wita. To zmiana nazwy kierowanej przez niego orkiestry z wielkiej na narodową. Taka decyzja była w gestii zarządu, bo to tylko formalność zmiana nazwy, ale ja uznałem, że powinna mieć ona inny wymiar. I zwróciłem się do Ministerstwa Kultury i pani ówczesna minister, Kultury Joanna Wnuch-Nazarowa nadała ten tytuł kierowanej później przez siebie orkiestrze. Drugi pomysł był całkowicie mój. To był okres, kiedy był rok Chopinowski, 190 rocznica urodzin Chopina, wiele innych zdarzeń poprzedzających 14. konkurs pianistyczny. W spółce zarządzającej warszawskim lotniskiem znaczący udział miała wtedy spółka francuska, do tego stopnia, że prezeską zarządu była osoba obywatelstwa francuskiego. Ja napisałem list przypominającym, kim był Fryderyk Chopin, zakładając, że francuska powinna coś o nim wiedzieć. Ale mocno to uzasadniłem i zaproponowałem, aby lotnisko nazwać imieniem Fryderyka Chopina. Ja odpowiedzi żadnej nie dostałem, ale kilka miesięcy później dostałem zaproszenie na uroczystość nadania imienia. Mimo, że pozostałem anonimowy, to odczuwam sporą satysfakcję. Nad transmisjami wspomnianego 14. Konkursu Chopinowskiego Zawisła pewna groźba, że mogą one nie dojść do skutku. Bo odwiedził mnie odpowiednio ówczesny dyrektor generalny Towarzystwa Chopina z propozycją umowy zawierającej kwotę, nie przystającą w ogóle do kwot z poprzednich edycji. Oczekiwania były nieprzyzwoicie wygórowane, z wielkim trudem. Przymuszeni. No może moglibyśmy temu podołać. Ale uznałem, że nie możemy ich przyjąć. Wyprosiłem pana dyrektora z gabinetu, mówiąc, że po raz pierwszy Polskie Radio będzie bez konkursu, ale będzie z muzyką Chopina, bo mamy wystarczająco dużo archiwalnych nagrań. Byłem pewien swoich racji. Niemniej z drugiej strony źle się czułem jako ten, który jednoosobowo odmówił współpracy i szybciutko skonsultowałem się z Elżbietą Markowską, która na szczęście podzieliła mój pogląd. Po kilku dniach pan dyrektor rzucił zupełnie inną propozycją możliwą do przyjęcia. Więc relacje z konkursu tak, jak zawsze tak były. We wczesnych godzinach porannych radio odwiedzała czołówka polityków goszczących w programach informacyjnych. Tak zresztą dzieje się nadal. Prezydent Kwaśniewski przyjeżdżał do nas. Jego następcy chyba już nie, chyba zapraszają dziennikarzy do siebie do pałacu. Na powitanie prezydenta Zawsze stawiał się cały pięcioosobowy zarząd, a po wywiadzie był czas na rozmowy przy kawie w gabinecie prezesa. Premiera Buska czy marszałka Sejmu Macieja Połażyńskiego witał prezes sam lub z którymś z nas. Mieszkałem i wciąż mieszkam kilka minut od radia, to też najczęściej ja witałem i prowadziłem do studia ważnych innych polityków. Ale także w ciągu dnia nasłuchiwałem kto jest gościem tego czy innego programu i starałem się pójść do studia, aby podziękować im za obecność. Niektórych zapraszałem do gabinetu. I tak się stało, kiedy usłyszałem, że gościem któregoś z programu jest Jan Nowak-Jeziorański. Wiedziałem, że już nikogo z zarządu nie ma i uznałem, że tej klasy i szef Radia Wolna Europa, ale i słynny Cicho Ciemny, to trzeba porozmawiać. Mimo, że nie byłem słuchaczem Radia Wolna Europa, to było to jedno z ciekawszych w moim życiu spotkań. Znaleźliśmy wiele tematów do rozmów. Ostatnie miesiące życia mój ojciec spędził na Zamojsczyźnie, pracując w dawnym majątku Władysława Tyszkiewicza Tarnawatka. Mieściły się tam biura Wojewódzkiego Ośrodka Hodowli Zarodowej, którym mój ojciec kierował. I oto dowiaduje się od Danuty Żelechowskiej, że gościem jej audycji Słodkie Radio Retro będzie Jan Tyszkiewicz, dziennikarz Radia Wolna Europa, dziennikarz muzyczny. Syn owego Władysława z tarnawatki. Audycja była nagrywana w studiu Lutosławskiego. Podchodzi do Wolnego, oczekującego na niego miejsca pan Jan Tyszkiewicz. Wstałem, przedstawiłem się i powiedziałem: Łączy nas tarnawatka. Tyszkiewicz zdziwił się, nawet obruszył. Co? Jak? Wytłumaczyłem, że ojciec był tam dyrektorem, że w roku 1963 zmarł i ja go tam właśnie jako dwunastoletni chłopiec po raz ostatni w życiu widziałem. Na to Tyszkiewicz. Proszę pana, ja w Tarnowatce w 1939 roku jako dwunastoletni chłopiec po raz ostatni widziałem mojego ojca. Obu nam zachręciły się łzy w oczach. Podobnie wzruszające spotkanie miałem ze Stefanem Rachoniem, wieloletnim dyrektorem Orkiestry Radiowej, pamiętanym z festiwali w Opolu i w Sopocie. W roku 2000, roku jubileuszu Polskiego Radia, udało nam się załatwić szereg odznaczeń dla zasłużonych radiowców, tych pracujących i tych, którzy już byli na emeryturach. W tym dla Stefana Rachonia bardzo wysokie odznaczenie Krzyż Komandorski z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polskiego. Z powodu wieku i stanu zdrowia pan Stefan nie mógł być na uroczystości w Pałacu Prezydenckim i mnie powierzono miły obowiązek wręczenia tego odznaczenia. W umówionym terminie zadzwoniłem do drzwi. Małżonka pani Barbara Nieman wprowadziła mnie w głąb mieszkania, gdzie w fotelu siedział pan Stefan, który... W zasadzie nie zareagował na moje przyjście dopiero gdy usłyszał początek formuły w imieniu prezydenta Rzeczpospolitej. Wstał na baczność, ja mu przypinałem tę gwiazdę orderu, a zauważyłem, że z oczu potoczyły mu się łzy. Będąc w zarządzie radia, byłem równolegle prezesem Fundacji Kultury Polskiej i w roku 1999 rozpoczęliśmy przyznawanie jednej z większych, a nawet wtedy chyba największej finansowo nagrody Złote Berło, 100 tysięcy złotych. Pierwszym laureatem został Jerzy Jedroć, który wiadomo było, że do Polski nie przyjedzie, bo taką zasadę przyjął. Postanowiliśmy urządzić konferencję prasową w studiu Agnieszki Osieckiej. Tam poinformowaliśmy wszystkich o naszym werdykcie, a Piotr Kaczkowski w tym czasie łączył się z mezą Lafitte. Ja szybko przeszedłem do studia i porozmawialiśmy chwilę na antenie,